Polska zaskarży umowę z Mercosur, zapowiada minister rolnictwa. Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu w sprawie kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Szczątki kilku osób odnaleziono podczas poszukiwań mogił polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Polska wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o zabezpieczenie. Chodzi o niekorzystną umowę z Mercosur, poinformował minister rolnictwa Stefan Krajewski. Takie rozwiązanie oznacza wstrzymanie wykonania umowy na czas rozpoznania skargi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 Prokuratura rozważa zaskarżenie postanowienia sądu o tymczasowym areszcie wobec podejrzanego spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Chodzi o poręczenie majątkowe, po wpłaceniu którego 57-latek będzie mógł opuścić areszt. Nie zgadza się z tym prokuratura, mówi Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.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 Prokuratura w Sosnowcu uważa, że tylko izolacja podejrzanego pozwoli na rzetelne prowadzenie śledztwa w sprawie wypadku z czwartku. Podczas poszukiwań mogił polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka odnaleziono szczątki. Czterech osób podała agencja Ukry Inform. Polski IPN informował o szczątkach pięciu osób. Mogiła znajduje się na terenie dawnego gospodarstwa Aleksandra Strażyca w Woli Ostrowieckiej. Leży kilkanaście metrów od miejsca, gdzie prace ekshumacyjne przeprowadzono jeszcze w 1992 roku. Celem pracy w obecnym obwodzie wołyńskim jest odnalezienie zbiorowych grobów Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w sierpniu 1943 roku. Pomimo obowiązującego zawieszenia broni, premier Izraela wydał rozkaz atakowania pozycji Hezbollahu w Libanie. Według katarskiej stacji Al Jazeera nastąpił też wzrost aktywności izraelskiej armii w południowym Libanie.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 Łatwogang w rozmowie z TVP Info mówił, że na początku liczył na 200 tysięcy złotych, ale odzew przerósł jego oczekiwania.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 Prognoza pogody w niedzielę we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, także deszczu ze śniegiem. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 11 w centrum i 14 na południowym zachodzie. Wiatr jutro już osłabnie, będzie umiarkowany, dość silny porywisty w centrum, porywy do 65 km na godzinę, a na południowym wschodzie jeszcze lokalnie do 85 km na godzinę, północno-zachodni i północny. No, były to po prostu całkiem inne czasy. O. I sala zamarła. Co jest na tej taśmie? Gdy dochodzi do przymusowego odebrania dziecka, jego rozpaczliwy krzyk – chcę do mamusi – nie dotyczy matki biologicznej. Czy tak powinno wyglądać egzekwowanie prawa? Gdzie w tym wszystkim jest dobro dziecka? Dorota Boniecka, górny dobry wieczór. Witam serdecznie w audycji, w której prezentuję Państwu archiwalne reportaże i dokumenty radiowe. Dzisiaj posłuchamy poruszającego reportażu Krzysztofa Wyżykowskiego z 1988 roku pod tytułem Egzekucja. To wstrząsająca historia dziecka uwikłanego w dramatyczny spór między dorosłymi. Matka siedmioletniego chłopca opuściła go, gdy miał zaledwie kilka miesięcy. Po latach wraca, by odzyskać syna. Sąd przyznaje jej rację, jednak dla dziecka dom to już zupełnie inne miejsce. Ojciec i rodzina zastępcza. Więcej Państwu nie będę opowiadała. Zapraszam do słuchania reportażu Krzysztofa Wyżykowskiego. Egzekucja. Czyż własnego dziecka nie wolno kochać? Ludzie, to przechodzi ludzkie pojęcie. Załamał się wyskoczył przez balkon z drugiego piętra. Tylko proszę, nie róbcie mu sił, nic. Nie wrywajcie go. Po dwóch latach małżeństwa urodził nam się syn Maciej. No i potem jakoś zapadła taka decyzja, że ona by chętnie pojechała do Francji, no bo jest okazja wyjechać. Między innymi zarobić. No nie mieliśmy tego mieszkania. Wyraziłem na no to aprobatę. Mówię te trzy miesiące, to ja sobie dam radę. Wziąłem wolne. Nie pracowałem po jakichś czterech miesiącach bodajże. Dostałem list. Ona mi oświadczyła, że postanowiła zostać we Francji, tam sobie ułoży życie, a co do dziecka, to zdecyduje o tym później. No i co ja miałem zrobić? No, nie mogłem iść do pracy. To wymagało przecież i prania. Już zaczynało raczkować, chodzić, potrzebowała dużo opieki. Postanowiłem zadzwonić do Legnicy, do siostry otrzymaliśmy telefon od brata. Co on ma w tej sytuacji zrobić? No myśmy z żoną zdecydowali pomóc jemu. W taki sposób, że dziecko zamieszka u nas, on będzie w hotelu 100 metrów od mieszkania i po prostu będzie dochodził do dziecka. i No i tak samo się interesował dzieckiem przez cały czas. Bardzo dobrze się opiekował dzieckiem. No więc moja żona w 83 roku zadzwoniła i ja ją bardzo prosiłem, żeby wróciła, że to jakoś się jeszcze ułoży. Bo Ona powiedziała, mówi, że, nie, że telefony są bardzo drogie, nie będzie tak długo dzwonić, ale już wysłała tysiąc dolarów na zespół adwokacki. Będzie tutaj się dowiadywał wszystkiego jej adwokat i on będzie o wszystkim informował. Zaczęły się te sprawy rozwodowe w marcu 1985 roku. No Orzeczenie sądu było takie, że ja zostałem opiekunem... Syna Macieja, a była żona ograniczona, miała prawa rodzicielskie. W październiku bodajże przyjechała pierwszy raz. Była moja żona. Twierdziła, że zabierze go, że nie popuści, Macieja zabierze i koniec. Ja w początku to tak trochę zlekceważyłem, bo nie dochodziło mi do głowy, mówię, jak, w jaki sposób ona teraz może mi zabrać to dziecko. Mówi, no nie. Potem już ją nie widywałem. Na salach sądowych coś się tylko widzieli, a było ich masę, że aż. Nie idzie policzyć. To były procesy o wydanie procesy dziecka. Procesy o wydanie dziecka. W końcu doszło do rozprawy 15 jakiegoś miesiąca. To była sprawa ostateczna, gdzie sąd przyznał jej dziecka. Cóż o tym mogę powiedzieć? Tylko tyle, że nie mogłem uczestniczyć w tej sprawie. Tylko dlatego, że 14 dzień przed rozprawą półka dwóch milicjantów zakłada mi kajdanki i wyprowadzają mnie do gazika. Mówiłem im cały czas, że ja mam bardzo ważną... Sprawę o dziecko, sprawę rodzinną, 15, dnia następnego i ja muszę być. Zresztą dla mnie to był szok, bo ja pierwszy raz byłem zamknięty. Ja nie wiedziałem co, za co, ja, ja chodziłem jak obłęd w tej celi tam. Nie wiedziałem co się ze mną dzieje, co ode mnie chcą. No ale nikt mi nie udzielił żadnej informacji za co, po co. Tylko 15 o godzinie 17 tam z minutami przychodzą, otw otwierają mi tą celę. A takie wyjaśnienie tylko mi dał ten, co mnie wypuszczał, że oni mają prawo na 48 godzin bez żadnego tam zarzutu czy nawet wytłumaczenia. Także nie mogę prawie o tej sprawie nic powiedzieć, tylko z wielkim bólem serca przyjąłem to, że, że sąd wyraził zgodę, że, że mnie ograniczył praw rodzicielskich, a przyznał matce biologicznej tegoż, mojego syna. No i z tym nie mogłem się pogodzić i się nie pogorzę do dzisiaj. Nie dano mi żadnej szansy się wypowiedzieć na ostatniej sprawie, bo nie uczestniczyłem i nie mogłem uczestniczyć. Sąd rejonowy w Legnicy rozszygnął tą sprawę w sposób następujący. Sędzia Andrzej Cubała, rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Zmienił orzeczenie sądu w sprawie o rozwód w ten sposób, że powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim Maciejem matce i zarazem określił jego miejsce zamieszkania, mianowicie, że będzie mieszkał razem z matką we Francji. Oznaczało to oczywiście, że sąd wyrażał jak gdyby tym samym zgodę na wyjazd dziecka z matką do Francji. Jednocześnie sąd ograniczył władzę rodzicielską ojca dziecka a nakazał rodzinie zastępczej wydanie małoletniego dziecka właśnie matce. Sąd wyszedł z założenia podstawowego, iż wychowaniem dziecka powinni zajmować się rodzice naturalni, biologiczni. Natomiast osoby trzecie, które chwilowo są w posiadaniu dziecka, chwilowo sprawują jak gdyby opiekę nad dzieckiem i winny w każdej chwili liczyć się z obowiązkiem zwrotu dziecka rodzicom naturalnym. Popatrzmy teraz na kwalifikacje w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Ojciec w ocenie sądu nie dawał właściwej rękojmi prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej z tego powodu, że jego sylwetka rysuje się bardzo krytycznie, bardzo negatywnie. Przypomnę według ustaleń sądu, iż nadużywał on alkoholu. Miał stosunek do pracy bardzo negatywny, porzucał ją często, zmieniał. Nie miał nawet sytuacji mieszkaniowej, lokalowej, uregulowanej, a więc czy w tej sytuacji można powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej takiemu ojcu? No chyba każdy odpowie raczej, że nie. Matka, jak wiemy, wyjechała do Francji, w związku z tym było zagadnienie, czy swoim wyjazdem istotnie nie przekreślała jak gdyby kwalifikacji rodzicielskich. Otóż sąd dokonał dokładnej analizy przyczyny wyjazdu do Francji i okazało się według oceny sądu, iż wyjazd był uzgodniony między małżonkami, a więc była to umowa, a nie jakiś jednostronny z jej strony eksces bez uzgodnienia z drugim małżonkiem. To, że później wiemy, że ten tymczasowy wyjazd stał się już bardziej trwały, Zależy od okoliczności niezależnych od tejże osoby, ale od okoliczności obiektywnych. Wiemy o tym, iż stan wojenny zatrzymał nie tylko tą osobę, ale i wiele innych i przekreślił szansę szybkiego powrotu do kraju. W związku z tym kobieta ta matka i matka dziecka nie mogła w ocenie sądu niezłocznie powrócić do kraju i nie można jej czynić zarzutu, że nie interesowała się dzieckiem. Dawała temu wyraz zainteresowania dzieckiem w ten sposób, iż często według ustaleń sądu interweniowała w polskiej ambasadzie we Francji. Jeżeli można mieć zastrzeżenia co do jej patriotyzmu, to nie można zdaniem sądu mieć zastrzeżenia do jej kwalifikacji jako matki, kwalifikacji rodzicielskiej. Co to za matka, jak ona 11 miesięcy dziecko zostawiła ojcu, proszę pana. Jeszcze tu mnie nasyłała jakąś sąsiadkę, czy swoją, czy ja, nie wiem, kto to był. I proponowali mi, żebym przeciwko właśnie ojcu dziecka zeznawała, żebym go obserwowała, że to jest pijak, że ja nigdy go pijanego nie widziałam. Nie wiem, może on gdzieś tam pił, ale ja go pijanego nie widziałam. Owszem, widziałam go wyłącznie prawie kiedy go widziałam też z dzieckiem. I w zimie, na saneczkach, i nad wałem rzecznym. A kto to Pani proponował, żeby Pani zeznawała przeciwko. Nie nim? wiem, Jak... proszę Pana. Przyszła kobieta zapukała. mi się w jakiej sprawie, a w sprawie sąsiadów z góry. I proszę Pana, ona mnie zaproponowała, żebym ja obserwowała, że to jest alkoholik, że ja się Pani wynagrodzę, ja Pani nawet w kasę zagraniczne płacę. Ja mówię, proszę pani proszę w tej chwili wyjść z mojego mieszkania. To jest ubożające, co pani mówi, jak w ogóle pani coś takiego może zaproponować. I ona wyszła i zorientowałam się, że na pół piętrze jak zeszła w dół, tam z drugą osobą rozmawiała. Ale kto był, nie wiem, bo ja mówiąc szczerze, byłam mocno podenerwowana taką propozycją. Jesteśmy w przedszkolu w Legnicy, do którego przez kilka lat chodził Maciek. Ja Maćka miałam u siebie w grupie od roku 1983, to znaczy miał wtedy latka i uczęszczał do mnie przez następne lata przedszkola, to znaczy aż do uzyskania przez dziecko lat siedmiu. A czy ojciec Maćka odbierał dziecko, czy przyprowadzał, czy miała pani kontakt z nim? Tak, Jakoś częściej ojciec odbierał po południu. Po godzinie 15 odbierał Maćka. Maciek bardzo się cieszył. Często nawet podczas zajęć mówił, proszę Panią, dzisiaj tatuś po mnie przyjdzie. Cieszył się z tego bardzo, że przyjdzie tatuś po niego. No i widziałam, że czuł się szczęśliwy po prostu w tej, w tej rodzinie. Proszę Pani, czy zdarzyło się na przykład, żeby mm, zachowanie ojca Maćka budziło Pani <kuh> zastrzeżenie? Nie zauważyłam nic złego z jego strony, a wręcz przeciwnie, Maciek się cieszył i ojciec się cieszył. Często też wybierali się gdzieś na spacer, bo nawet Maciek przeważnie w poniedziałek opowiadał, że był statusiem gdzieś na spacerze, prawda, że był gdzieś u cioci. Także nie zauważyłam nic złego ze strony ojca. Jeśli chodzi o opiekunów, uważam, że jest to środowisko bardzo dobre. Oceniam opiekunów jako wspaniałych ludzi, że zaopiekowali się Maczkiem. Po prostu widoczna była ogromna troska ze strony opiekunów o Maćka. Traktowali go jak własnego syna. Otóż sąd doszedł do przekonania, to co już powiedziałem na wstępie, że nie przekreślając kwalifikacji matki dziecka, należy rodzicom zastępczym to dziecko odebrać. W tym znaczeniu, że oni winni liczyć się byli ze zwrotem tego dziecka w sytuacji, gdy matka powróci do kraju. Biegły pedagog i biegły psycholog wyraźnie stwierdzili w ramach badań w ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, iż matka ujawnia korzystniejsze predyspozycje do pełnienia opieki nad dzieckiem i ma ona pełne kwalifikacje, by nadal tą władzę wykonywać. Przejawia nawet silniejszą więź uczuciową z dzieckiem. Wyrok stał się prawomocny, w związku z tym podlegał wykonaniu i jak wiemy do wykonania orzeczenia doszło, nawet przy użyciu i środka przymusu, bowiem dobrowolnie uczestnicy postępowania, którzy mieli dziecko we władzy, że tak się wyrażę, tego dziecka dobrowolnie nie chcieli wydać, nie chcieli uszanować orzeczenia sądu rejnowego i sądu wojewódzkiego. Okropne to jest, wie Pan, bo temu dziecko naprawdę tutaj ptasiego mleczka chyba brakowało. Proszę Pani, a czy Pani może była świadkiem tych egzekucji komorniczych, które tutaj się Owszem, odbywały? Owszem, proszę Pana, u mnie tutaj akurat był protokół. Było dwóch milicjantów, ja nie wiem, chyba jeden był dzielnicowy, a drugi, to nawet oni byli oburzeni tym, co tam się działo. Tam były szumy, krzyki, Mamusia, ja Cię kocham, nie oddaj mnie, ja tylko Ciebie kocham, nie oddawaj mnie nikomu. Wie Pan, że nawet trudno jest mówić, bo ja też wychowałam dwóch synów, to że naprawdę przykro opowiadać o tej sprawie. Jak to się stało, kiedy do, do egzekucji doszło? Ja byłam chora, zresztą poprzedniego dnia było u mnie raz pogotowie, poprzedniego dnia też pogotowie, bo dwa razy w domu przeprowadzali tą egzekucję i odstępowano od niej. Do naszego domu przyszli komornik, funkcjonariusz milicji, pani z Towarzystwa Przyjaciół, dzieci. Przyszła pani psycholog i przyszła Macieja babcia. Macieja babcia, którą Maciej w ogóle nie znał, no, widział ją chyba z dwa razy i ja miałam oddać Macieja babce. Myśmy już tłumaczyli mu, że Maciuś pójdziesz, pojedziesz i przyjedziesz do nas i wszystko. On sobie nie chciał w ogóle tego brać pod uwagę. No i nakłaniali i że, że wyjdzie z nami, że to brat poszedł z komornikiem do następnego pokoju. Tam z bratu nakładano, że on musi to zrobić, że on niech nie utrudnia, że niech nie robi nie wiadomo czego. Dziecka nie namawia, że oni i tak zabiorą i tak muszą wykonać wyrok, bo wszyscy dostają po głowie, że tak długo to trwa. Nie wiem co to się stało, że ja już wyczerpałam się nerwowo i zemdlałam. Więc odstąpiono od tej egzekucji, przyjechało pogotowi, wszyscy już wyszli z domu. Potem co? Wielka rozpacz, bo nie mogłem sobie dać rady, skąd, a w kąt chodziłem. W ten dzień jeszcze zaprowadziłem po tej egzekucji odwołanej, co tu byłem, dzieciaka do szkoły. Zaprowadziłem, siedziałem chyba z pół godziny albo więcej na schodach, bałem się o niego, że mi coś zrobią. Nie wytrzymałem nerwowo, przyszedłem do domu i rzuciłem się przez okno, bo miałem wszystkiego dość. Do dzisiaj moje nerwy są na, na, napięte do, do, do ostatniej struny. Następnego dnia mąż pobiegł do komornika, zresztą lekarz u mnie był i wydał zaświadczenie, że nie mają już tego robić, że ja już nie wytrzymam nerwowo tego wszystkiego. Wydał i zaniósł to komornikowi, że mają odstąpić to na dwa, trzy dni, żeby ja się troszeczkę uspokoiła. Nic to nie pomogło. może poszedł do pracy. Ja zostałem z Maciusiem sama w domu. Przyszli po godzinie dziesiątej. A pani sędzia mówi, że niech pani zrozumie, my musimy zabrać to, to dziecko. No ja mówię dobrze, mówię, tylko proszę, nie rób ci mu siłą nic. Nie wrywajcie go. Nie wiem, później co się stało. Bo... Już miałam znowu szny Mieliśmy spokój. Była trzy dni. Nic się nie działo. Maciuś już tak się uspokoił. Wszystko dobrze. Później zaprowadziłam już Maciusia do szkoły. No to ze szkoły zabrali go. zabrali. Maciuś trzymał się mebli i wypał, że chce iść do mamusi że on mi tak nazywa. Nie patrzyli na to i zabrali. Jestem dyrektorem szkoły podstawowej nr 1 w Legnicy, do której uczęszczał uczeń Maciek. Był to uczeń klasy pierwszej. Do szkoły zgłosiły się trzy osoby. Był to komornik, pani psycholog i sędzina. Przyszli odebrać chłopca z nakazem sądowym. Byliśmy oburzeni, że fakt ten odbywa się na terenie szkoły, bo szkoła nie jest miejscem do tego odpowiednim. Ostatecznie matka oddając dziecko czy opiekun do szkoły wie, że to dziecko z tej szkoły wróci do domu. Odebranie dziecka odbyło się w sposób bardzo przykry. Dziecko płakało, trzymało się kurczowo wychowawczyni i błagało wprost, żeby ratować go, bo on chce do swojej mamy. Mamy, Miał na myśli obecnych opiekunów, czyli ciotkę i wujka. Maciej był pani uczniem, tak? Tak. Dziecko krzyczało niesamowicie, błagało mnie o ratunek. To było najgorsze, niech mnie pani ratuje. Trzymało się kurczowo i było siłą odrywane ode mnie. To było najgorszy fakt, Wszystko. komornik. No i pomagała mu w tym pani psycholog czy to pedagog, była już teraz właściwie nie wiem. Znaczy on i mebli się czepią, tam fotela, usiadł na fotelu kurczowo, się trzymał. Gdy zaczęto go tam od fotela właściwie dosyć łagodnie, mm -hmm. to wtedy podbiegł do mnie, chwycił się kurczowo. No ja go przytuliłam w pierwszej chwili, no ale kiedy za, zaczęto szarpać, no to o, nie, nie przytrzymywałam dziecka, tylko no posiłam ręce, byłam... To znaczy... W ogóle pytałam pana komornika, czy ma prawo doprowadzać dziecko do takiego stanu. Bo stan dziecko dziecka... Płakało. Dziecko płakało, krzyczało, drżało całe. I no, no, widziałam, że jest no, no, w szoku, czy jak nazwać taki stan. bo żeby wezwali pogotowie, żeby to było w obecności może lekarza, no bo według mnie to no, nikt nie ma prawa dziecko doprowadzić aż do takiego stanu. Także kiedy dziecko było wynoszone... Z gabinetu na korytarz. Na korytarzu bardzo krzyczało. Nauczyciele z innych klas wybiegli, nie wiedzieli, co się dzieje, czy to jakiś wypadek. Później to dziecko w ogóle chyba niósł, bo miał samochód pan komornik pod szkołą, no ale chłopiec się wydzierał, więc nie było mowy, żeby wsiadł i kierował samochodem. Także prawdopodobnie pani woźna opowiadała przebieg podwórko szkolne, ulicy i zbieg wału rzecznego, to znaczy tą dolinę rzeczną, i tam bieg tą doliną rzeczną. Komornik tak. Z dzieckiem z dzieckiem, no i towarzyszyła mu cały czas y, pani psycholog. Czy upoważnienie matki do odebrania dziecka zostało panią przedstawione? Nie, nie było żadnego upoważnienia matki na odebranie dziecka. Czy y, były nieprawidłowości w wykonywaniu orzeczenia o odebranie dziecka? Więc chcę powiedzieć, iż wiemy, że dobrowolnie dłużnicy, używajmy już zwrotu niestety brzydkiego, może czy nawet przykrego, ale tak jaki obowiązuje w postępowaniu egzekucyjnym, jest ktoś wierzycielem, ktoś jest dłużnikiem. A więc dłużnicy wezwani o dobrowolne wydanie dziecka nie wydali. Więc oczywiście komornik sięgnął już pod najsurowszy oręż, jakim jest użycie siły fizycznej w celu wykonania orzeczenia. Możemy stawiać znak zapytania, czy przed oporem y, prawo ma ustąpić, no oporem w szczególności 5 czy 6 dziecka wyrok ma być niewykonany. Wydaje mi się, że na, to, że na to pytanie musimy odpowiedź udzielić jednoznaczną. Mianowicie wyrok musi być wykonany i to, że dziecko trzymało się nauczycielki, tutaj w tym wypadku nie miało większego znaczenia. Po prostu dziecko miało być oddane w ręce tej osoby, która była uprawniona do dysponowania tymże dzieckiem. Także. Nie możemy dopuszczać do takiej sytuacji, że pięcioletnie dziecko będzie decydowało o tym, czy wyrok, orzeczenie sądu będzie wykonany, czy też nie. Jest to było 23 września. Zacząłem szukać Macieja, to znaczy w domu opiekuńczym, w domu małego dziecka. Nigdzie Maciusia tam nie było. Próbowałem na milicję dzwonić. Nikt nic nie wiedział, gdzie Maciej jest. Ja wiem, mogło być 19.30. Dostałem telefon, że Maciej znajduje się na ulicy Księżycowej w mieszkaniu prywatnym i niech pan się uda, mówi pod ten adres. I słuchawkę ktoś położył. Udałem się na ulicę Księżycową. Widzę w pewnym momencie, że pan komornik wyciąga dziecko płaczące. Maciuś był ciągnięty przez pana komornika. I Maciuś krzyczał: Ja chcę do mamusi, ja chcę do mamusi, ja cię zawiozę do mamusi. I ja to widząc, podbiegłem, odepchnąłem pana komornika gdzieś tako tutaj w piersi. Dziecko zabrałem. poszłem na ulicę Marsa do kolegi i spytałem, czy mogę przebyć do rana z dzieckiem. Ponieważ Maciuś płakał, ale chciał, żeby romek był. To znaczy pana syn? Mój syn, tak. To ja zadzwoniłem. Syn przyjechał, Maciuś już się uspokoił, zjadł kolacyjkę i z rąkiem położył się spać. Przespaliśmy się do rana. Rano poszedłem do pracy, poprosiłem aktyw społeczno-polityczny, to jest przewodniczącą z SPROMU, i sekretarza Kazetu o udanie się ze mną do pana prezesa sądu w Legnicy z ustną skargą do, na pana komornika. W jaki sposób dziecko zostało zabrane. Nie powiadomiono mnie w ogóle o tym, że dziecko zostało zabrane. Po wyjściu od pana prezesa czekało na mnie już dwóch funkcjonariuszy i pan komornik. Po prostu oświadczyli, że jestem aresztowany i mam być doprowadzony do prokuratury rejonowej w Legnicy. Tam zostałem doprowadzony, spytano mnie, gdzie jest Maciek. Ja mówię owszem, wydam Maćka, ale jeżeli będzie matka i, i będą no, osoby upoważnione do tego, zagrożono mi od razu wyrokiem dwuletnim, a synowi zagrożono trzy lata. Mówi, mówi pan, nie będzie miał. Mówi syna, mówi, będzie z kryminalistami. Mówi i na trzy lata mówi, syna pan nie będzie widział. Potem przyjechała żona do prokuratury i matka przyjechała dziecka. Postanowiłem zawieść funkcjonariuszy i pana komornika, i panią prokurator, i matkę dziecka do tych państwa, tam, gdzie był Maciuś w tym mieszkaniu. No, tam się rozegrała tragedia, no straszna. Maciej jak tylko zobaczył. To po prostu krzyczał wujaszek, mamusia ratuj mnie, Romek, no wzywał wszystkich, nie wydawaj mnie, no, ja nie mogłem, poszłem do łazienki i już nic nie widziałem, nic nie widziałem. Co dalej tam już się działo na klatce schodowej, to już mogą tylko po prostu do, dopowiedzieć postronni ludzie, gdzie, gdzie no, przez, przez klatkę schodową mieszkają. Proszę Pana, dziecko w tej chwili jest już we Francji, a Pan będzie miał sprawę karną. Tak. Mam przed sobą akt oskarżenia, który wpłynął do sądu rejonowego w Legnicy. Jest oskarżony jako pierwszy ojciec dziecka o to, że w ciągu dwóch miesięcy w lipcu i sierpniu 1987 roku uprowadził małoletniego Maciej'a, ukrywając go przed organem egzekucyjnym, oraz są postawieni w stan oskarżenia także rodzic zastępczy, używając takiego zwrotu, bo jest to mężczyzna, oraz jego syn, i mają postawione dwa zarzuty, mianowicie, że w 23 września 87 działając wspólnie w porozumieniu, po prostu uderzyli komornika i grozili mu dalszym pobiciem, jak również grozili pobiciem sędziemu sądu rejonowego, który orzekał w sprawie opiekuńczej, w związku z pełnieniem przez nich czynności służbowych, a mianowicie to, iż tą czynną napaścią oni zamierzali uniemożliwić wykonanie orzeczenia sądu, a także i to, że w wyniku tej, to już jest drugi za, zarzut, że w wyniku tej czynnej napaści na komornika i sędziego uniemożliwili wykonanie orzeczenia, inaczej więc porwali z rąk komornika dziecko. Ja przytaczając akt oskarżenia, wiadomo jeszcze wyroku nie mam, chcę jednak zwrócić uwagę na to, że oskarżeni dopuści się naruszenia porządku prawnego przez popełnienie po prostu przestępstwa. Nie wiem, czy można aż tak dalece usprawiedliwiać ich postępowanie emocjonalnym stosunkiem do dziecka. Pozostawiony to ocenie oczywiście już radiosłuchaczy. Panie sędzio, sąd rodzinny podejmując decyzję w sprawach, które rozpatruje, kieruje się zawsze nadrzędnym interesem, jakim jest interes dziecka. Czy tak było również w tym przypadku pana zdaniem? Tak było. Przede wszystkim naczelnym dobrem jest interes dziecka w postępowaniu o opiekę nad danym dzieckiem. A zatem możemy powiedzieć, że sprawiedliwości stało się zadość. Tak. No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła. Co jest na tej taśmie? Był to reportaż Krzysztofa Wyżykowskiego. egzekucja. Ze mną w studiu jest pani Aleksandra Wejdelek-Bziuk, adwokatka specjalizująca się w prawie rodzinnym, adwokatka kobiet. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Jak polskie prawo definiuje dobro dziecka w sytuacjach konfliktu między rodzicami i czy w praktyce rzeczywiście jest ono najważniejszym kryterium decyzji sądu? To bardzo fajne pytanie i yy, złożone z dwóch części, które niestety się wykluczają. Bo prawo polskie. Polskie, w ogóle nie definiuje dobra dziecka. Dlaczego? Zawsze, no, myślę, że dlatego, że definicja jest praktycznie niemożliwa, nieuchwytna, tak? Każdorazowo musi być rozumiana inaczej. I oczywiście wokół tego dobra dziecka narosło nam literatury, orzeczeń, które jakoś tam opisowo starają się to ująć. Jako taki dobrostan dziecka, po prostu stan jego szczęśliwości, gdzie jego podstawowe i nie tylko podstawowe prawa są spełnione. Każdorazowo sąd ma najtrudniejsze zadanie Ocenienia, czy w danej sytuacji jedno, czy drugie rozstrzygnięcie, decyzja jest z tym dobrem dziecka zgodna. Jakby myślę, że to nie wymaga takiej bardzo sztywnej definicji. Natomiast wymaga na pewno empatii, na pewno wymaga doświadczenia życiowego, żeby móc ocenić, co jest z tym dobrem dziecka zgodne, a co nie. No i też w skali porównawczej, oglądu na różne sytuacje, które przechodzi z doświadczeniem. Czy w ogóle zdarzają się teraz takie sytuacje, jak w tym reportażu, co przed chwilą posłuchaliśmy? Cały ten reportaż mógłby się wydarzyć dzisiaj z pewnymi wyjątkami. Ponieważ nasze przepisy w zasadzie się konstrukcyjnie za bardzo nie zmieniły od czasu, kiedy te wydarzenia miały miejsca. Nadal operujemy na kodeksach sprzed wielu lat. Jedyne różnice, które by dzisiaj na pewno zaistniały w tego typu sprawie, to po pierwsze nie uczestniczyłby w tym na pewno komornik, bo komornicy już dzisiaj nie zajmują się tego typu sprawami. Zajmują się przymusowymi odbiorami dzieci kuratorzy sądowi i robią to w asyście policji. Na pewno nie wydarzyłaby się sytuacja, w której jakiś sędzia ganiałby się z dłużnikami po mieście, bo to w ogóle się tam w głowie dzisiaj nie mieści. No ale to za bardzo niczego nie zmienia, prawda? To, co będzie komornik czy kurator, to dostatecznie z punktu widzenia dziecka sytuacja z tego samego rodzaju. To, co byłoby inne to z pewnością takie dziecko zostałoby wysłuchane. Wysłuchane przed sądem, wysłuchane przez biegłych. Nie wiem, z tego reportażu nie wynika, czy zostało wysłuchane w tamtym postępowaniu. Natomiast cała reszta jak najbardziej mogłaby się dzisiaj wydarzyć. I mało tego, wydarza się. Oczywiście jakby ocena aksjologiczna tej całej sytuacji, tego kto ma rację, a kto nie ma racji, jest trudna, no bo nie znamy wszystkich szczegółów. Mamy jakiś wycinek rzeczywistości podany. Natomiast ja jestem daleka od pochwały samosądów. No uważam, że po to mamy ten system sądownictwa, po to się do tego sądu zwracamy o jakąś ochronę prawną, no żeby potem tych orzeczeń przestrzegać. Jeśli będziemy pochwalać niewykonywanie orzeczeń, jeśli będziemy usprawiedliwiać niewykonywanie orzeczeń, no to cały system naszego sądownictwa pójdzie w piach. I jak wygląda ta procedura przymusowego tego odebrania dziecka? Czy można na przykład robić tak, żeby powoli oswajać z biologiczną mamą, której nie zna? No robi się tak, tylko to wymaga albo współdziałania między stronami, albo mądrego sądu, który takie kontakty kroczące orzeknie, czyli takie po prostu krok po kroku rozszerzane, Mam nawet teraz taką jedną sprawę w toku, której po długiej nieobecności rodzica, powiedzmy w życiu dzieci, takiej bardzo ograniczonej, te kontakty są wprowadzane, ale mamy wspaniałego sędziego, który wyznacza co miesiąc rozprawy i sprawdza jak tam było, co tam się wydarzyło przez ten miesiąc i po prostu powolutku, powolutku rozszerza te kontakty, a nie zamyka sprawę, a teraz to sobie radzicie. Właśnie to jest bardzo ważne. Tu jest też ten problem, że, że potrzeba mądrych, doświadczonych ludzi. Jak w każdym zawodzie, prawda? Tylko nie każdy zawód trzyma losy dziecka w swoich rękach. Na pewno, jeżeli mamy do czynienia z profesjonalistami, to znaczy z pełnomocnikami, z sądem, który w danych sprawach się specjalizuje, jest łatwiej zadbać o to dobro dziecka. Uważam, że nieocenioną rolą jednak jest rola pełnomocników i wiem, że wiele spraw, które przeszło przez moje ręce, gdyby nie było tam pełnomocników, ale nie mówię, że tylko mnie, tylko też pełnomocnika po drugiej stronie, na pewno skończyłoby się dla dzieci o wiele, wiele gorzej. My czasem nawet z pełnomocnikami innymi, gdzie negocjujemy jakieś porozumienia, ugody przedprocesowe w trakcie procesu, tak sobie czasem żartujemy, że już mamy, nie wiem, dość tych naszych klientów, bo oni się kłócą, mamy jakby pomagamy im dojść do porozumienia. Jesteśmy po dwóch różnych stronach, ale no Ostatecznie obserwacje mamy podobne zazwyczaj, ale jednak mimo wszystko trwamy w tych negocjacjach, mówiąc sobie nawzajem, że musimy im pomóc się pogodzić, bo szkoda dzieci. Dzisiaj mamy sytuację taką, że musimy odebrać dziecko. To najczęściej dotyczy to takiej sytuacji, w której ustalone jest miejsce zamieszkania dziecka przy jednym rodzicu, a ten drugi rodzic, który nie może się z tym pogodzić albo który chce siłowo zmienić to rozwiązanie, po prostu to dziecko uprowadza. Nie chcę powiedzieć porywa, bo to nie jest prawidłowe określenie, no ale jakby sens jest ten, ten sam. No i po prostu przetrzymuje to dziecko u siebie, wbrew orzeczeniu sądu, nie wydając rodzicowi, który to dziecko powinien przy sobie mieć. Położenie rodzica, przy którym dziecko powinno być, a który nie chce znowu siłowo go odbierać z powrotem, jest dramatyczne, dlatego że tak naprawdę w tym momencie my nie mamy żadnych narzędzi tego typu bezpośredniego przymusu, jakie w tym reportażu były opisywane. Jedyne, co możemy zrobić, to złożyć wniosek do sądu rodzinnego o zobowiązanie drugiego rodzica do wydania dziecka. I z tego reportażu wynikało, że mniej więcej tak samo wyglądała ta procedura, że w pierwszej kolejności wezwano tych rodziców zastępczych do takiego dobrowolnego oddania dziecka i mniej więcej tak samo wygląda ta procedura. Obecnie w pierwszym etapie sąd rodzinny wzywa takiego rodzica, który przetrzymuje, czy taką osobę, która przetrzymuje do wydania dobrowolnego. Jeśli się to nie wydarza, w drugim etapie sąd rodzinny może nakazać takie przymusowe odebranie dziecka przez kuratora właśnie sądowego, no a jeśli to nie pomoże z udziałem policji. Z tym, że to wszystko trwa bardzo długo. Miałam kiedyś taką sprawę, w której sąd działał bardzo sprawnie, znakomicie. No to po prostu było tempo, które aż mnie zadziwiało, że można tak sprawnie procedować. A mimo to 10 miesięcy trwało odzyskanie 10-letniej dziewczynki od ojca, który ją przetrzymywał. I dopiero się to udało na skutek właściwie zasadzki, którą matka zrobiła w szkole, w trakcie jakiejś wycieczki. Dosłownie wyglądało to tak, że ojciec wypisał dziecko ze szkoły, zapisał do innej szkoły, nie powiedział matce, gdzie to dziecko chodzi do szkoły. Sytuacja była kuriozalna, no bo wszyscy byliśmy w jednym mieście, a nie mogliśmy jej znaleźć po prostu. Do domu nie było możliwości wejść. Po 10 miesiącach takiego przetrzymywania przez ojca, dziewczynka była do tego stopnia przekonana, że to matka robi jej krzywdę, że to matka jest tym złym rodzicem, że ogóle nie chciała z nią iść. I w sytuacji przymusowego odbioru kurator inaczej niż w tym reportażu, odstąpił od czynności i powiedział, że on na siłę nie będzie dziecka wyrywał. Bo skoro dziecko krzyczy, że nie chce i że nie pójdzie, to tak. nikt go nie będzie szarpał. Natomiast Powiem szczerze, że w perspektywy tej matki, no to ta odmowa dziecka, no była totalnie nieuzasadniona, bo to po prostu był brainwashing zastosowany przez tego ojca. Natomiast najgorsze w tym wszystkim jest ta bezradność, która jest po stronie takiej matki, no bo ona chce odzyskać dziecko, to dziecko powinno być przy niej. Nic się nie wydarzyło, co by usprawiedliwiało to, że to dziecko jest od niej całkowicie odizolowane i nie mamy żadnych narzędzi, bo kurator mówi, że nie będzie tego robił na siłę. No tak, czyli bardzo dużo się zmieniło jednak. No tak i nie, no bo też na ile jakby dalsze naciski na tego kuratora by były, żeby jednak w tej asyście policji dziecko odebrał i oczywiście jakby nikt nie będzie z dzieckiem na rękach dzisiaj, szczególnie 7 czy dziesięcioletnim uciekał przez miasto, to jest w ogóle nie do pomyślenia, natomiast zwróćcie państwo uwagę, że jeśli się stoi po tej stronie rodzica, który ma prawomocny wyrok w ręku, że dziecko powinno być przy nim i nie może go wykonać, to co ma zrobić ten rodzic? Tamten mówi nie dam ci. Nie. Dziecko mówi, nie pójdę do ciebie, bo ty mnie porzuciłaś, a tak naprawdę nie porzuciłam, tylko po prostu szukałam cię po całym mieście przez 10 miesięcy, bo nie mogłam cię znaleźć. Przy tych młodych umysłach dziecięcych, tak naprawdę one są w stanie uwierzyć te dzieci we wszystko, co powie im rodzic, który je przytrzymuje. I dlatego też tak mi jest ciężko przyjąć ten reportaż jednoznacznie po stronie mhm. bohaterów, bo ja wiem, że w największym stopniu tą postawę dziecka i tą jego ogromny sprzeciw wobec tej całej sytuacji wywołali jego opiekunowie, którzy niewystarczająco go przygotowali do tej sytuacji, mając ogromnie dużo czasu na to. To się nigdy nie wydarza z dnia na dzień, to nigdy nie jest bez zastrzeżenia, to nigdy nie jest tak, że my dzisiaj się dowiadujemy, że dzisiaj przyjdą nam po dziecko. Nie mieszkamy w Szwecji. No tak, ani w Niemczech. Albo w Niemczech, tak? My mieszkamy w Polsce. To wszystko trwa miesiącami, latami. Przeciąga się. Jak rozwiązujecie te sprawy? Czy zawsze przy takich rozprawach jest też psycholog dziecięcy? Obecnie częściej jest niż nie jest, ale nie jest zawsze. Są takie sprawy, w których odbywa się w warunkach jakiejś względnej kultury, że sądy decydują się na wysłuchanie dzieci bez psychologa. I nawet zdarza się, że decydują się orzec w sprawie, czy to właśnie kontaktów, czy to miejsca zamieszkania, bez opinii biegłych. Mam do tego ambiwalentny stosunek. Z tego względu, że faktycznie są takie sprawy, w których ta opinia, można się bez niej obejść. I wtedy, gdy widzę, że sąd mimo wszystko wywołuje opinię w zasadzie nie wiem po co, bo nie wiem co ma ta opinia wnieść, to trochę się zastanawiam, czy to nie jest taki wytrych w rękach sądu, żeby zmyć z siebie odpowiedzialność. Orzechnę tak jak biegli napiszą i jakby nic mnie nie interesuje. Mimo, że tak naprawdę no to opinia nic nie wnosi, można było tą sprawę zakończyć bez tej opinii i wszyscy na tej sali, którzy praktykujemy prawo rodzinne, na czele z sądem. Już w momencie jej wywoływania wiemy, że nic z tego mądrego nam się nie pojawi w tej sprawie. Natomiast na drugim biegunie są sprawy, w których opinia jest niezbędna, się nie pojawia. I mimo wniosków, mimo próśb sąd jakby orzeka bez opinii, no i oczywiście najbardziej nas denerwuje to, gdy druga strona jest bardzo dobrym aktorem. Gdy po drugiej stronie mamy osobę no, o takim manipulacyjnym nastawieniu, która rozgrywa cały ten proces wspaniale, robi dobre wrażenie, prezentuje nieskazitelną postawę przed tym sądem. A w domu dzieją się dramaty, no bo dzieci właśnie są nastawiane przeciwko drugiemu rodzicowi, bo właśnie są jakieś takie rozgrywki między rodzicami. No i wtedy jedynie na tej opinii mogłoby to wyjść, chociaż i tak często nie wychodzi, no a bez tego to w ogóle jesteśmy bez szans. W tej chwili dziecko prawie zawsze jest wysłuchiwane. Jeśli jest manipulowane przez jednego rodzica, czy albo boi się jednego rodzica, to czy wy potraficie wyłapać jakoś, że ono jest zastraszone? Zacznijmy od tego, że... Przepisy o wysłuchaniu dziecka są w polskim kodeksie rodzinnym i w kodeksie postępowania cywilnego od wielu lat. To nie jest jakaś nowość. Natomiast faktycznie niedawno na fali jakby ustawy kamilkowej i całej tej głośnej sprawy, o której państwo z pewnością słyszeli, zostały wprowadzone pewne nowe regulacje do kodeksu postępowania cywilnego w tym zakresie. W moim odczuciu one za bardzo żadnej nowej treści tak literalnie to nie wprowadzają, ale one wprowadziły pewną zmianę mentalną w sądach. I tak jak wcześniej Sądy no, wysłuchiwały dziecko, ale raczej traktowały to jako taki dodatek, kwiatek do kożucha niż obowiązek. Tak teraz faktycznie obserwuję od czasu wprowadzenia ustawy kamilkowej, szczególnie na początku było to bardzo widoczne, teraz troszkę może osłabło, ale nadal jest obecne, że sędziowie czują ten obowiązek, powinność wysłuchiwania dziecka, a przynajmniej wytłumaczenia się, dlaczego tego nie robią. No i takie wysłuchanie oczywiście odbywa się poza salą rozpraw i w nim uczestniczy wyłącznie sędzia, ewentualnie biegły psycholog. Z takiej czynności sporządza się notatkę, jeśli mamy wysłuchanie, które jest zaskakujące, jakiś sąd ma wątpliwości, albo jeśli sąd nie podejmuje się tego wysłuchania, tylko właśnie chce od razu zdecydować całą tą potrzebę wysłuchania dziecka, zapewnienia mu prawa do, do wypowiedzenia się we własnej sprawie na biegłych, no to wywołuje opinię. No i teraz opinia w Zazwyczaj wykonywana jest dokładnie tak samo jak w latach 80. przez biegłego psychologa i pedagoga, czy tzw. OZSS, Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów, który jest następcą, że tak powiem, tych ośrodków, które wydawały te opinie w latach 80., bo, bo przekształcały się to potem, były tzw. RODK, a teraz mamy OZSS, to jest dokładnie ta sama instytucja, no albo jeżeli na przykład w Warszawie potrafi się czekać rok, 16 miesięcy na opinię OZSS, sądziowie decydują się na opinię z biegłych ad hoc, czyli mają po prostu swoje zespoły biegłych, takich stałych przy sądzie działających, pedagogów, psychologów, którzy wydają te opinie jakby bardzo podobne jak te ozs owskie No i w takim postępowaniu przed tymi biegłymi zazwyczaj jeden rodzic, drugi rodzic się wypowiada, rozwiązują jakieś testy i oprócz tego są wysłuchiwane też dzieci, które mają prawo się wypowiedzieć. No i teraz jest jedynie tak naprawdę między tym, czy to dziecko, czy ten poziom manipulacji, czy prawda wyjdzie na jaw, to tak naprawdę między wyrokiem, a tym dzieckiem, to jest tylko specjalność tych biegłych. Czy oni faktycznie to wychwycą? Czy oni na tyle będą specjalistami w tym, co robią, że będą w stanie to wyłapać? Warunki mają trudne do tego. Nie będę tutaj jakoś tego lukrować, bo takie badanie przeprowadza się w jeden dzień. Trwa to kilka godzin. W dodatku, w warunkach takich, że wszyscy jesteśmy razem, czyli jest ten ojciec czy matka, jedno, drugie i dzieci jednocześnie. No więc siłą rzeczy ta sytuacja jest sztuczna, no bo my mamy oceniać, czy rodzic ma mieć dziecko sam, czy ma mieć je na nocowanie, czy ma go mieć na dwa tygodnie, czy ma go mieć na miesiąc, czy dobra będzie pieczona, przemiana czy nie. Badając ludzi w sytuacji, w której oni nie są z tymi dziećmi sami, tylko są z drugim rodzicem. Trochę kuriozalne, no bo tak naprawdę no, sytuacja jest zupełnie nieadekwatna do tego, co ma być oceniane. Wyeliminowanie tych opinii, to nie będzie lepiej, jak nie będzie opinii. No, jakby na czymś ten sąd się musi opierać. Czy chcielibyśmy, żeby to były wielotygodniowe badania? Myślę, że też nie. Na pewno jest lepiej niż było, bo to jest tak, że teraz już te badania trwają 6-8 godzin. Jeszcze te 7-8 lat temu, kiedy ja zaczynałam swoją praktykę w sprawach rodzinnych, potrafiły trwać dwie godziny. Więc i tak myślę, że ten kierunek rozwoju tych opinii i tych w ogóle procesu diagnostycznego jest dobry. A dużo jest takich spraw właśnie o dzieci? Konflikt najczęściej wynika z tego, że to dobro dziecka ludzie rozumieją inaczej. Tak w uproszczeniu oczywiście dużym, ale jedno uważa, że dziecko powinno mieć jeden dom, być stale w jednym miejscu i wracać na noc do swojego łóżka, a drugie uważa, że najważniejsze dla dziecka jest to, żeby miało rodziców po połowie. Kto ma rację? Jedno i drugie jest bardzo ważne. To jest ciężko przesądzić tak uniwersalnie. Ja zazwyczaj lubię mieć jakieś pole badawcze, w sensie takim, żeby wywoływać te sytuacje, nawet tymczasowo i móc je sprawdzać. Jeśli tylko negocjujemy, rozmawiamy o jakichś rozwiązaniach, to czasem proponuję ludziom, żeby coś po prostu spróbowali, bo być może to się nie sprawdzi. Bo najlepsze rozwiązanie na papierze może się okazać fatalne dla dziecka. No ale jeśli nie ma takiej otwartości, żeby coś sprawdzić, to potem mamy testy na żywym organizmie, mamy jakieś orzeczenie, które natychmiast trzeba wykonywać. I wtedy już nie ma czasu na takie wprowadzenie czegoś stopniowo. I co powinno się zmienić, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało, żeby to dobro dziecka było najważniejsze? Szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że powinno być trzy razy więcej sędziów i trzy razy więcej asystentów sędziów i sekretarzy sądowych. I jakby to tak wszystko działało trzy razy szybciej, to może wtedy to dobro dziecka gdzieś by na mnie umykało. Bo proszę sobie wyobrazić, że mam klientkę, która od dwóch lat nie może się do swojego własnego dziecka dostać. Jest poddane takiemu brainwashingowi, znowu to, to samo powtórzę, cóż mówiłam, ale i to jest inna sprawa. Że nie chce się spotykać z matką i mamy postanowienia o kontaktach i postanowienia przymuszające rodziców do terapii rodzinnej i nie są wykonywane. I w tym wszystkim mamy sąd, który wyznacza rozprawy raz w roku. No i jakby nie podejmuje żadnych działań, wydaje te postanowienia i w sumie go nie interesuje, czy są wykonywane, nie wyciąga wobec tych, tego drugiego rodzica żadnych konsekwencji, mimo oczywiście składanych przez nas wniosków, bo żeby nie było, że ja oczekuję, że sąd sam z siebie będzie coś robił mimo wszynania kolejnych wniosków, wszynania wręcz sąd pisze do nas, żebyśmy nie składali wniosków, bo to przedłuża postępowanie. To co mamy zrobić? Co ma zrobić kobieta, której zabrano dziecko i już nie oddano po kontaktach? Może gdyby trwał trzy miesiące zamiast dwóch lat, może gdybyśmy nie czekali 18 miesięcy na opinię, to może ten proces jakby degradacji jej więzi z dzieckiem dałoby się odwrócić. Po dwóch latach to ja szczerze mówiąc, ja nie wiem, co ona będzie musiała zrobić, żeby wróciła ta więź, nawet jeśli ten proces wygramy do takiego samego poziomu, jaki był przedtem, nie? Rozumiem malutkie dziecko, ale już ta 11 12 latka, czy 12 latek, no to już trochę kojarzy, 13 latek już może decydować, czy chce te kontakty z rodzicem, czy nie. Akurat w tej sprawie mamy do czynienia z dzieckiem, a aktualnie chyba ośmioletnim, w momencie porwania miało lat 6, więc było małe. moim zdaniem to nie musi być jakaś szczególnie wielka, przemocowa manipulacja w stosunku do takiego dziecka adresowana. Wystarczy, że jest systematyczna. Wystarczy, że jest non stop to dziecko utwierdzone w przekonaniu, że ten drugi rodzic w jakiś sposób go krzywdzi, robi mu coś złego, jest dla niego złym wyborem. I ono no, utwierdza się w tym przekonaniu, że tak właśnie jest. Jeżeli rodzic wyobraża sobie, że doszło do przemocy na dziecku, no to rozumiem, że ma taką motywację, że chce to dziecko przed tą przemocą chronić i no i jest to pewnie prawda, nie? No, Oczywiście. że jakby jakaś, jakaś taka też prawidłowa postawa, którą generalnie oceniamy prawidłowo. Gorzej, jeśli się okazuje, że tak naprawdę nigdy nie było żadnej przemocy, że to jest nadinterpretacja. Oczywiście to jest po obu stronach, bo jakby miałam też klientki, które robiły dokładnie to samo, to znaczy odcinały dzieci od ojców. Co prawda z tym Różnicą, że były na prawie, to znaczy miały miejsce zamieszkania dziecka przy sobie, tak? Czyli jakby trochę ich sytuacja prawna była lepsza niż tych panów, którzy tam te dzieci przetrzymują, przetrzymywali. Natomiast zasadniczo ukrywanie się w Polsce, w jakiejś wsi przez 2, 3, 4 lata, żeby tylko ojciec dziecka nas nie znalazł, nie podawanie prawidłowych adresów do sądu, to są też praktyki kobiet. To nie jest tak, że to tylko mężczyźni takie rzeczy robią. Natomiast we wszystkich tych przypadkach, które przez moje ręce przeszły, a było ich trochę, rodzice, którzy tak robili, twierdzili, że chronią dzieci przed przemocą stosowaną przez drugiego rodzica. Różnego rodzaju przemocą. W żadnej sprawie, w którą miałam tego typu, ni ta przemoc się nie potwierdziła. Dlatego jak ja słyszę takie historie, to już jestem bardzo ostrożna. Bardzo. Żaden rodzic z tych, których miałam, uprowadzających czy przetrzymujących dziecko, nie został skazany karnym wyrokiem. Więc no, do takich oskarżeń trzeba podchodzić naprawdę ostrożnie. Najważniejszym jest praca własna z dzieckiem. Bo jeżeli ja pracuję z dzieckiem nad tym, żeby wzmacniać jego kompetencje z zakresu właśnie komunikacji, asertywności, wzmacniać jego poczucie własnej wartości, być może trzeba takie dziecko właśnie wesprzeć psychologiem, jeśli sama nie mam takich kompetencji, to ono będzie nabywało narzędzia do tego, żeby sobie samodzielnie radzić z tą czy manipulacją, czy z jakimś kłamstwem, czy wprowadzeniem w błąd tak? przez tego drugiego rodzica. Inaczej... Bez tych narzędzi jest bezbronne zupełnie. Natomiast też zwrócę Państwa uwagę na to, że czy 13-latek może sam zadecydować? Absolutnie nie może zadecydować. To jakby to jest mit, że 13 mogą to już same decydują. Z reguły są takie same. Sąd ma wysłuchać dziecko, wziąć pod uwagę jego rozsądne życzenia. Faktycznie, oczywiście, w większym stopniu ufamy, że 13 czy 15 -latek wie, co chce. Niżej ośmiolatek, tak? Czy, czy 3 latek? Natomiast zwróćcie państwo uwagę na to, że mózgi nastoletnie działają w taki sposób, wiele, wiele spraw mamy takich, że nie lubią szarości. Czyli świat widzą czarno-biały. Więc jak jeden rodzic jest dobry, to drugi jest po prostu najgorszy. Nie chce mieć z nim nic wspólnego. I nagle potrafi takie dziecko nastoletnie w ciągu doby... Zmienić ten wskaźnik o 180 stopni i wyprowadzić się od matki do ojca, od ojca do matki. Widziałam ten mechanizm kilkukrotnie już w sprawach, gdzie nie wiem, walczyliśmy przez 2-3 lata o coś dla dziecka które to dziecko na etapie nie wiem, postępowania na przykład wyprowadzało się od matki do tego okropnego ojca, z którym nie chciało mieć do tej pory nic wspólnego. I odwrotnie oczywiście. Więc z tym całym braniem pod uwagę życzeń dziecka, no to ja jednak apeluję, żebyście państwo apelowali do sądów, żeby brał udział psycholog w tych wysłuchaniach, żeby to nie było tak, że to tylko przyjdzie dziecko i powie sądowi, co ma zrobić. Sąd ma rozpoznać, czy te życzenia dziecka faktycznie są swobodne, czy one są przemyślane, czy one są zgodne z jego dobrem, bo no co z tego, że dziecko będzie chciało mieszkać z ojcem, który jest alkoholikiem, nie ma wstałego miejsca zamieszkania, nie ma pracy i w sumie to nie wiadomo, gdzie nawet jest. No to nie ma tam warunków, tak? Miejmy nadzieję, że dobro dziecka zawsze będzie najważniejsze. Moją i państwa gościnią była pani Aleksandra Wejdelek-Bziuk, adwokatka specjalizująca się w prawie rodzinnym, adwokatka kobiet. Dziękuję za rozmowę i dobranoc. Dziękuję bardzo państwu, dobranoc. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się za tydzień w Polskim Radiu 24 i posłuchamy mojego reportażu pan Leszek od Polskiej Flagi, ponieważ właśnie za tydzień, 2 maja, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polski. Dorota Boniecka, Górny. Do usłyszenia. Dobranoc. Wieczór w Polskim Radiu 24. 55 minut po godzinie 22.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 pasieczną rozmawiał Marek Wałkuski.